Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za Twe błogosławieństwa i miłosierdzie. Dzięki za Twoje drogocenne, święte, spisane Słowo, zadane nam przywilej karmienia się Bożym Słowem oraz stawania się wykonawcami Słowa oraz bycia odbiorcami tego, w co Słowo Boże nas zaopatruje i co nam obiecuje. Alleluja! Dzięki, że dajesz nam możliwość wypowiadania się w Duchu Świętym. W świętym imieniu Jezusa. Amen. Amen. Chwała Bogu. Usiądźcie. Co najmniej przez parę chwil chciałbym nauczać na temat modlitwy, na temat modlitwy, zależnie od tego, jak Pan będzie mnie prowadził, a potem przejdziemy do wiary. Nauczając na temat modlitwy, posługuję się dwoma fragmentami Pisma. Pierwszy to Ewangelia Jana 15:7. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 7. Jezus powiedział w nim, jeżeli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Zdumiewające stwierdzenie, nieprawdaż? Ten fragment mówi o tym, że zawsze powinieneś otrzymywać odpowiedzi na swe modlitwy. Amen? Ale zwróćcie uwagę, że on mówi, jeśli trwać we mnie będziecie i moje słowa w was trwać będą... Widzisz, jeśli modlisz się według słowa, to otrzymujesz rezultaty. Wiele modlitw nie przynosi rezultatów, ponieważ nie są zbieżne ze słowem. I moje słowa w was trwać będą. Wtedy proście o co chcecie, a stanie się wam. Jest w tym wersecie jeszcze jedna zdumiewająca rzecz. Słowo wy. Ono pojawia się w tym króciutkim wersecie aż pięć razy. Pięć razy. Słowo wy, was, wam. Na co nam to wskazuje? Wskazuje nam to na fakt, że to, czy otrzymacie odpowiedź na modlitwę, zależy bardziej od was niż od Boga. Jak to możliwe? Jeśli słowa moje we was trwać będą, On już dał wam swoje słowo. Amen. I teraz to, czy otrzymasz rezultat, zależy od tego, czy działasz w oparciu o to słowo, czy nie. Jeżeli we mnie trwać będziecie i słowa moje we was trwać będą, wówczas to wy proście, o co byście chcieli, a stanie się wam. Amen. Drugi werset znajduje się w liście do Efezjan, w szóstym rozdziale, jest to werset osiemnasty. Te dwa wersety razem wzięte okrywają całe rozległe pole tematu, jakim jest modlitwa. Amen. Podoba mi się to, co jest napisane w 18 wersecie 6 rozdziału listu do Efezjan. Módlcie się zawsze wszelaką modlitwą i prośbą w duchu. To jest tłumaczenie Biblii Króla Jakuba. W duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. To jest cudowny werset. Mówię Wam, że można nad nim spędzić pół roku. Módlcie się zawsze. My powiedzielibyśmy, zawsze się modląc. Amen. Przy innej okazji Paweł, pisząc do jednego z kościołów, powiedział, módlcie się bez ustanku. To może być trochę mylące, ponieważ niektórzy sądzą, że chodzi o to, żeby modlić się przez cały czas. Ale nikt się nie modli przez cały czas, przecież nie modlisz się, kiedy śpisz. I nie modlisz się, kiedy spożywasz posiłek. Jeśli przy stole siedzi parę osób, to prawdopodobnie z nimi rozmawiasz, prawda? Inne tłumaczenie mówi, nigdy nie poddawaj się w modlitwie. Jeśli zatem Biblia Króla Jakuba mówi, módl się bez ustanku, to znaczy nie przestawaj się modlić. Amen. Amen. Chwała Bogu. Tam jest napisane, módlcie się zawsze wszelkiego rodzaju modlitwami. Amen. Tłumaczenie Amplified mówi, módlcie się modlitwą każdego dostępnego rodzaju. Inne tłumaczenie mówi, módlcie się na różne sposoby. Gdziekolwiek czytasz ten werset, widzisz, że są różne rodzaje modlitwy. W Biblii Króla Jakuba na przykład mamy powiedziane, módlcie się każdą modlitwą. Gdyby był tylko jeden rodzaj modlitwy, to byłoby tam napisane, módl się modlitwą. Ale Paweł powiedział, każdą. Słowo każda zawiera w sobie różne rodzaje, różne sposoby. Amen. Różne rodzaje modlitwy. Przez całe tygodnie można mówić o różnych rodzajach modlitwy, omawiając poszczególne jej rodzaje. Ale ja nie mam tyle czasu. Zwróćcie uwagę na kolejne wyrażenie w tym wersecie. W duchu. Za chwilę do tego wrócę. Dalej Paweł pisze, nad tym czuwajcie najusilniej, z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Podkreślam i powtarzam, że ten werset jest obficie obładowany znaczeniem. Słowo prośba jest użyte dwukrotnie w tym wersecie. Podkreślam, że czytam Biblię króla Jakuba. Módlcie się zawsze każdą modlitwą i prośbą w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i prośbą za wszystkich świętych. W tym jednym wersecie słowo prośba pojawia się dwukrotnie. Zatrzymajmy się tu na chwilę i pomyślmy o tym. Opełniamy błąd, i ja też go popełniałem. On polega na tym, że dajemy pierwszeństwo wstawiennictwu. Ale gdy chodzi o kwestię modlitwy o chrześcijan, Biblia umieszcza prośbę przed wstawiennictwem. W rzeczy samej Nowy Testament mówi więcej o modlitwie prośby niż o modlitwie wstawienniczej. Słowo wstawiennictwo w całym Nowym Testamencie pojawia się jedynie trzy razy. A słowo prośba już tylko w tym wersecie pojawia się dwa razy. Zwróćcie uwagę na inny fragment, Filipian 4:6. List do Filipian, rozdział 4, werset 6. W Biblii króla Jakuba on brzmi, na nic nie zważajcie. To brzmi trochę dziwnie. Czy radziliście kiedyś komuś, żeby na nic nie uważał? Nie sądzę. W Biblii Amplified brzmi to następująco. Nie wpadajcie w gorączkowy pośpiech, ani zamartwianie się jakąkolwiek rzeczą. To znaczy nie zważać na nic. Nie wpadać w gorączkowy pośpiech i nie zamartwiać się jakąkolwiek rzeczą. Gdy chodzi o troskę, to on mówi o tym, żeby się nie martwić. Cóż, ale jeśli nie mogę się martwić, to co mam robić? Amen? Mam robić to, o czym mówi Biblia. Nie wpadaj w gorączkowy pośpiech, ani nie zamartwiaj się jakąkolwiek rzeczą. Co to znaczy? Nie zamartwiaj się niczym. To słowo obejmuje wszystkie możliwe problemy. Nic nie pozostaje poza jego zakresem. Nie wpadaj w gorączkowy pośpiech i nie martw się niczym. Ale we wszystkim. Co to znaczy? Dosłownie, we wszystkim. W modlitwie i błaganiu powierzcie wasze prośby Bogu, uczyńcie je znanymi Bogu. Amen? Zauważcie, że w tych wersetach prośba czy też błaganie... Pojawia się w kontekście wierzących braci, współchrześcijan. Zwróćcie ponownie uwagę na werset z Efezjan 6,18. Módlcie się każdym rodzajem modlitwy i prośby w duchu, czuwając z całą wytrwałością i prośbą, czy też błaganiem za kogo? Za wszystkich świętych. Natomiast w tym wersecie Paweł pisze o modlitwie za nas samych, w tych wszystkich sprawach, w których kuszeni jesteśmy, aby się martwić, czy też wpadać w rozgorączkowanie. Ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiu, powierzcie prośby wasze Bogu. Amen? Natomiast wstawiennictwo pojawia się w kontekście modlitwy za ludzi będących na zewnątrz. Natomiast prosimy i błagamy za świętych. Czy słyszeliście kiedyś nauczanie na temat prośby? Widzicie, ja postępowałem tak jak wy, dopóki Duch Święty mnie nie skorygował. Nazywamy prośbę wstawiennictwem. Ale to nie to samo. Zarówno jedno, jak i drugie stanowią rodzaj intensywnej modlitwy. Ale nie wstawiasz się za świętych. Widzicie, wstawiennik to ktoś, kto staje pomiędzy zwaśnionymi stronami. Wstawiennik to ktoś taki jak mediator w sporze między pracodawcą a pracownikami. Widzicie, kiedy pojawia się taki spór z zakresu prawa pracy, to wówczas w jego rozstrzygnięcie wkracza federalny mediator i stara się pogodzić zwaśnione strony. Święci nie są skłóceni z Bogiem, Nieprawdaż? Stawiacie się za tymi, którzy są na zewnątrz, ale prosicie za tymi, którzy są wewnątrz, włącznie z wami samymi. Widzicie to? Amen. Widzicie, trochę nam się to pomieszało i dlatego wszędzie mamy modlitwę wstawienniczą. Ale to niekoniecznie jest wstawiennictwo, być może macie modlitwę prośby. Ale słowa prośba używaliśmy tak rzadko, że stało się nam nieomal obce. Mnie chodzi tylko o to, żebyście na spotkaniu modlitewnym modlili się tak, jak Pan Was prowadzi. Powróćmy do tego wersetu Efezjan 6:18. Módlcie się zawsze każdą modlitwą i prośbą w Duchu. Słyszałem niedawno od pewnego profesora Greki, który jest zarazem narodzonym na nowo, napełnionym duchem, mówiącym językami wierzącym. Ale uczy też Greki na uniwersytecie. I on uczynił pewien komentarz, który zwrócił moją uwagę ponieważ on przyjrzał się tekstowi greckiemu i powiedział, że ten werset nie mówi o tym, żeby modlić się w duchu. Nie wiadomo czemu tak to przetłumaczono. On w rzeczywistości mówi, módlcie się zawsze każdego rodzaju modlitwą i prośbą, będąc prowadzonymi przez ducha. Tak to brzmi w Grece, w oryginalnym języku pisma. Oczywiście to zawiera w sobie modlitwę w duchu, ale to nie wszystko. Jeśli w ten sposób to ograniczymy, to coś stracimy. W każdej modlitwie i prośbie módlcie się, będąc prowadzonymi Duchem Świętym. Musimy być więc wystarczająco wyczuleni na Ducha Świętego, aby dostrzec, w jaki sposób prowadzi On nas w modlitwie. Amen? Na przykład, parę lat temu, niektórzy z Was są naszymi absolwentami i mogli być tam w tamtym czasie, parę lat temu, otrzymaliśmy wtedy telefon z Egiptu. Moja sekretarka odebrała telefon. Dzwonił jeden z głównych liderów Egiptu, nie premier, ale jeden z głównych ludzi w rządzie. Dzwonił z pytaniem, czy jeśli poślę do Was moją żonę, prywatnym odrzutowcem, to czy brat Hegin pomodli się o nią? Ona jest śmiertelnie chora na raka. Ludzie cały czas do nas dzwonią i modlimy się o nich, ale on miał na myśli coś innego, to, że położę na nią ręce i pomodlę się indywidualnie. Ale nie da się odpowiedzieć na każdy taki telefon, bo musiałbyś robić tylko to. Oczywiście, modlimy się. Mamy grupy modlitewne. W szkole, w czasie roku szkolnego, mamy około 152 takich grup. Ponad 150 grup modlitewnych. Ponad 500 osób modli się w nich każdego dnia. W 152 grupach modlitewnych. One liczą co najmniej dwie osoby, bo Biblia mówi o zgodzie dwóch osób, albo trzy osoby. Amen. Modlą się każdego dnia. Niektóre z nich są specjalnie przydzielone do modlitwy o prośby, jakie do nas napływają. A jeśli są to prośby od osób, które znam osobiście, to ja się modlę. Ale to co innego niż zaangażowanie każdej z tych osób w osobistą posługę. Tego się nie da zrobić. Amen. Ale jeśli Pan Ci to powiedział, to to zrobisz. I w tym przypadku powiedział, żebym to zrobił. Powiedziałem więc sekretarce, przekaż mu, żeby przysłał tu swoją żonę. Usiadłem więc za biurkiem, ponieważ wiedziałem, że ona przybędzie w ciągu kilku godzin. Jak wiecie, teraz to nie zajmuje dużo czasu. I powiedziałem Bogu, w jaki sposób chcesz, żebyśmy się w tej sprawie modlili? Widzicie, mamy szkołę uzdrowienia, która trwa codziennie. Od poniedziałku do piątku. Amen. Mogliśmy zabrać ją na grupę uzdrowienia. Mamy też trwającą codziennie szkołę modlitwy. Amen. Mogliśmy zabrać ją na szkołę modlitwy. Albo też mogliśmy przyprowadzić ją do mojego biura, gdzie położyłbym na nią swoje ręce. Mógłbym też namaścić ją olejem. To wszystko są różne rodzaje modlitwy, różne sposoby czynienia rzeczy. Ale którą z tych dróg Bóg chce Cię poprowadzić w danym przypadku? Amen. Sądzę, że czasem musimy się zatrzymać, zastanowić się, nabrać perspektywy, zobaczyć, którą drogą Bóg nas prowadzi. Siedzę więc sobie tam za biurkiem i myślę o tych wszystkich obszarach, o których przed chwilą wam powiedziałem. Ale Duch Święty, widzicie, w każdej modlitwie i prośbie, będąc prowadzonymi duchem. I to może zawierać w sobie modlitwę w duchu. Modlitwę innymi językami. Ona się w tym zawiera. Ale to nie wszystko. Siedzę tam przed Panem, a Duch Święty przypomniał mi werset z Pisma. On przyszedł mi na myśl. Ja oczywiście cały czas go znałem. Ale nie rozmyślałem, ani nie myślałem o nim. Otwórzcie na chwilę piąty rozdział listu Jakuba. Wszyscy znamy Jakuba 514 15. Ponieważ tak często cytujemy te fragmenty, aby udowodnić jedną rzecz, tę, że uzdrowienie jest nam dziś dostępne. Choruje kto między wami, niech wezwie starszych kościoła i niech modlą się o niego, namaściwszy go olejem w imieniu Pana. A modlitwa wiary zbawi i uzdrowi chorego, i Pan go podźwignie. A jeśli dopuścił się on grzechu, będzie mu przebaczone. Amen. Ale Pan zwrócił moją uwagę na werset 16. Wyznawajcie wasze grzechy. Jedni drugim. I módlcie się jedni o drugich. I tu jest mowa o świeckich. Werset 14 mówi o duchownych, o pastorach i zespole duszpasterskim. Amen? Ale w tym fragmencie mowa jest o chrześcijanach modlących się o siebie nawzajem, nieprawdaż? Prawda? Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się jedni o drugich, abyście zostali uzdrowieni. To znaczy, że Bóg musi chcieć cię uzdrowić, prawda? Bo czy nie byłoby głupie, gdyby kazał ci się modlić o coś, co nie jest jego wolą? Nie wierzę w to, że Bóg jest głupi, a ty? To człowiek jest głupi. On nie kazałby ci się modlić o coś, co nie byłoby jego wolą. Tam jest mowa o modlitwie o innych chrześcijan. A zatem wolą Bożą musi być uzdrowienie każdego chrześcijanina. Ktoś może powiedzieć, jeśli jest to Bożą wolą, to dlaczego nie wszyscy zostają uzdrowieni? Cóż, wolą Bożą jest zbawienie każdego grzesznika. Dlaczego nie wszyscy są zbawieni? Jeśli na to odpowiesz, to ja odpowiem ci na to pierwsze pytanie. Amen. amen. Powiedziałem amen. Jest tego wiele powodów, ale tak czy inaczej, módlcie się jedni za drugich. Wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Zwróćcie uwagę na to, albowiem wiele może gorliwa, usilna, skuteczna modlitwa sprawiedliwego. Tłumaczenie Biblii Króla Jakuba udostępnia wiele. Cóż, podoba mi się to, ale wygląda na to, że coś jest tutaj zawieszone. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, ale jak wiele? Amen? Tłumaczenie rozszerzone oddaje to w ten sposób. Nieustanna, odczuwana w sercu modlitwa sprawiedliwego człowieka sprawia, że dostępna staje się niesamowita moc. Chwała Bogu! Udostępnia niesamowitą moc, która dynamicznie działa. Chwała Bogu! Tak więc, gdy czytałem ten werset, Duch przemówił do mnie. Weź ją na szkołę modlitwy, aby każdy się o nią modlił, aby tam każdy się o nią pomodlił. Poszliśmy z nią zatem na szkołę modlitwy. Aleluja. Przeczytałem ten werset i objaśniłem ludziom jego znaczenie, było tam 200, może 250 osób. Popołudniowa szkoła modlitwy, otwarta dla publiczności, dla chętnych studentów. Posadziliśmy ją na krześle u stóp podium. Ona wyglądała niczym obraz przedstawiający śmierć. Śmiertelne stadium raka. Powiedziałem, położę na nią ręce i chcę, żebyście wy, jako ludzie, studenci, przyszli tutaj i również położyli na nią ręce. Oczywiście niemożliwe było, żeby 250 osób naraz położyło na nią ręce, ale oni mogli położyć ręce na tych przed nimi, tak abyśmy wszyscy się modlili. Wszyscy się modliliśmy. I przez modlitwę sprawiliśmy, że dynamiczna moc stała się dostępna. Chwała Bogu, modliliśmy się, uczyniliśmy dynamiczną moc dostępną, a ona została uzdrowiona. Ona uprzednio była muzułmanką, ale w trakcie tego procesu narodziła się na nowo. Przez pielęgniarkę w szpitalu. Mąż tej kobiety, lider rządu w Egipcie, wciąż pozostawał muzułmaninem. Ale powiedział... Nasz lud potrzebuje tego przesłania. Zapłacę za to, żeby wasze książki zostały wydrukowane w języku arabskim. I one zostały wydrukowane i teraz, jak sądzę, została zamówiona kolejna ich partia w języku arabskim. Pała Bogu. Ta kobieta by nie przyjechała, ale gdy leżała w szpitalu na łożu śmierci, pielęgniarka dała jej książeczkę w języku angielskim, Boże Lekarstwo. Aleluja. Aleluja. Chwała Bogu. Amen. Będąc prowadzonymi w każdego rodzaju modlitwie i błaganiu przez Ducha. W Duchu. Będąc prowadzonymi przez Ducha. Aleluja. Aleluja. Mieliśmy taką panią, często o tym opowiadam, ale będzie to powtórka. Kobietę w naszym kościele, to było około 1943-1944 roku. Ona była na wózku inwalidzkim, miała reumatoidalne zapalenie stawów, artretyzm. Ona przyjęła zbawienie i została napełniona Duchem Świętym, będąc w takim stanie. Jej mąż pchał ją na tym wózku do kościoła i z powrotem oni mieszkali dwie przecznice od kościoła. Gdy cierpiała na chorobę wirusową, można było położyć na nią ręce i ona od razu zostawała uzdrowiona. Gdy jej oczy były zaczerwienione i miała katar, to ustępowało jak za palcami, ale ona pozostawała na tym wózku inwalidzkim. Widzicie, stanie ci się wedle twojej wiary. Amen. Ale mieliśmy małą grupę modlitewną, która spotykała się w środy po południu. I kiedy modliliśmy się na spotkaniu tej grupy, miałem wizję. Ujrzałem te kobiety, moją żonę i siebie samego, wchodzących do domu pewnej siostry. W tym widzeniu ujrzałem, jak stoimy w jednym z pokojów tego domu. Wiecie, dawniej budowano takie domy z wysokimi sufitami i wielkimi pomieszczeniami. I to był taki właśnie dom. I ujrzałem tę siostrę, siedzącą na wózku inwalidzkim, w rogu pokoju. Ona siedziała co najmniej pięć metrów ode mnie. W innym rogu pokoju stało osiem kobiet, w tym moja żona, a ja stałem w drzwiach. I w tym widzeniu wyciągnąłem palec w kierunku tej siostry i powiedziałem, teraz moja siostro, wstań i chodź w imieniu Jezusa. I widzenie zniknęło. Jak byście to zinterpretowali? Ja zinterpretowałem to w taki sposób, że Pan chce, żebym jej usłużył. Chcę, żeby moją modlitwą kierował Duch. A On objawił, że powinienem pójść i jej usłużyć. Moja wizja ucięła się w tamtym momencie, ale zakładałem, że ona zostanie uzdrowiona. Była środa wieczór. Nie powiedziałem na ten temat ani słowa, ponieważ spotkanie modlitewne się skończyło. Ale spotkaliśmy się w następną środę. I wtedy powiedziałem, chodźmy do domu tej siostry, aby pomodlić się wraz z nią i o nią. Wszyscy się na to zgodzili. Tak więc po prostu tam poszliśmy. Dwa budynki od kościoła. Zapukaliśmy do jej drzwi, ona zaprosiła nas do środka. Ona była tam na wózku, powiedzieliśmy jej, że przyszliśmy modlić się wraz z nią i o nią. Powiedziała, dobrze. Była narodzona na nowo, napełniona Duchem Świętym. Powiedziałem do kobiet, które były ze mną, wcześniej nie mówiłem im o mojej wizji. Powiedziałem im tylko, żebyśmy poszli do tego domu. Powiedziałem do tych kobiet, posadźcie ją na krześle, tam w rogu. A wy, panie, ustawcie się w tym rogu pomieszczenia. A ja stanąłem w drzwiach. Wszyscy znaleźliśmy się na pozycjach z tej wizji. Powiedziałem, módlmy się i wejdźmy w ducha, ponieważ takie rzeczy muszą być dokonywane w namaszczeniu. To nie zadziała, jeżeli będziemy próbowali uczynić to w ciele. Mógłbyś tam stanąć bez namaszczenia i wydzierać się przez cały dzień i nic by się nie stało. Amen. Czy mnie słuchacie? Tak więc powiedziałem, wejdźmy w ducha i zaczęliśmy się modlić. Włącznie z tą siostrą na wózku. Zaczęliśmy się modlić i stąpiło na nas namaszczenie. Chwała Bogu. I wszyscy weszliśmy w ducha. Alleluja. I wtedy podniosłem mój palec, tak jak zobaczyłem to w widzeniu, i powiedziałem, a teraz, moja siostro, wstań i chodź w imieniu Jezusa. Nie zdając sobie z tego sprawy, działaliśmy w oparciu o Jakuba 5,16. Amen. Módlcie się jedni o drugich, czyniąc dostępną, dynamiczną moc. Czyniąc dynamiczną moc dostępną. Amen dynamiczną w swym działaniu, czyniąc niesamowitą moc dostępną, moc dynamiczną w swym działaniu. I Bóg mi świadkiem oraz osiem kobiet i moja żona, że nagle ta kobieta wstała z wózka, wyprostowała się na nim i ta sama moc wyrwała ją w powietrze i pociągnęła do przodu, zostawiając wózek z tyłu za nią. Czynimy dostępną, niesamowitą moc, kiedy ta siostra była zawieszona w powietrzu, zaczęła krzyczeć, sięgnęła w stronę wózka inwalidzkiego i usiadła na nim. Nie pomyślałem o tym, ale z inspiracji Ducha Bożego otworzyłem usta i przemówiłem do niej. Nie masz ani krzty wiary, prawda? Chodziło o wiarę dotyczącą tej sprawy. Ona powiedziała, nie bracie Hegin, pójdę do grobu z tego wózka. Cóż, niech ci się stanie według wiary twojej. Widzicie, pomimo, że czynimy dostępną, niesamowitą moc, wciąż musisz ją przyjąć. Amen? Bóg do niczego ludzi nie zmusza. Gdyby tak było, to dziś każdy zostałby zbawiony, a jutro mielibyśmy tysiącletnie królestwo. On prowadzi, kieruje, delikatnie cię popycha ale nie zmusicie do niczego. To diabeł szarpie ludźmi i zmusza ich. Czasami ludzie mówią, Bóg mnie do tego zmusił. Nie, On Cię nie zmusił. Powiedziałem, nie zmusił Cię. Amen? Ponieważ gdyby zmuszał, to dzisiaj każdy człowiek na świecie byłby zbawiony. I jutro wszyscy weszlibyśmy w tysiącletnie królestwo. Amen? Amen? Chwała Bogu! Udostępniamy niesamowitą moc modląc się zawsze każdą modlitwą i błaganiem w duchu. Amen. Jak wspomniałem, tekst grecki mówi będąc prowadzonymi przez ducha, co może zawierać w sobie modlitwę w duchu. Czasem jedno i drugie jest ze sobą połączone. Amen. Modląc się. Zatem potrzebujemy być wrażliwi na Ducha Świętego, gdy chodzi o modlitwę. Zwracać uwagę na to, jak On nas prowadzi, w którym kierunku On chce, żebyśmy poszli, jak w przypadku tej kobiety z Egiptu. Widzicie, czasami robimy rzeczy, ponieważ zawsze je tak robimy, albo ponieważ inni tak robią. A nie dlatego, że mamy jakieś prowadzenie Ducha Świętego, albo dlatego, że Duch Święty mówi o czymś do nas. I dlatego rzeczy się nie wydarzają. Amen? Widzicie, tak naprawdę jest to prawdą w każdej dziedzinie życia. Wiecie, co Biblia mówi w ósmym rozdziale Listu do Rzymian, w wersetach 14 i 16. Oba te wersety składają się w jedną całość. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. I Jego to Duch, wespół z Duchem naszym, świadczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Amen? Są nimi ci, którzy są prowadzeni. To prowadzenie może dotyczyć modlitwy, może też dotyczyć innych sfer życia. Bo ci, którzy prowadzeni są Duchem Bożym, są synami Bożymi. Wszyscy, którzy są synami Bożymi, powinni oczekiwać, że będą prowadzeni przez Ducha Bożego. Nieprawdaż? Amen? Pamiętajcie, że Biblia mówi, że teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Nie, będziemy, ale jesteśmy teraz, choć jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Ale wiemy, że gdy On się objawi, będziemy jak On. Alleluja. Amen. Jesteśmy zatem synami Bożymi. Amen. Jan powiedział, umiłowani, teraz jesteśmy synami Bożymi. On nie napisał tego tylko do mężczyzn. On napisał to zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. Do Kościoła. Bóg wszystkich swoich nazywa synami Bożymi. Amen. Powiedzcie, jestem dzieckiem Boga. On jest moim Ojcem. Jestem Jego dzieckiem. Jestem Jego własnym dzieckiem. On jest moim własnym Ojcem. Aleluja. Cóż, ci, którzy są prowadzeni, są synami Bożymi. Ktoś powie, ale ja nie mam żadnego prowadzenia. Cóż, to może nie jesteś dzieckiem Bożym. Ależ jestem, narodziłem się na nowo, jestem napełniony Duchem Świętym. A czy oczekujesz, że będziesz prowadzony? Cóż, nie, nigdy o tym nie myślałem. Cóż, w jaki sposób On nas prowadzi? Kolejny werset mówi nam, kolejny z tych dwóch, 14 i 16, 8 rozdziału Rzymian. Jego duch składa świadectwo naszemu duchowi. Amen. Że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czy On składa świadectwo naszej głowie? Nie, nie. I tutaj właśnie ludzie się gubią. Żyją według tego, co podpowiada im głowa, zamiast według tego, co podpowiada im duch. Amen. Czy Duch Święty składa świadectwo naszej głowie? Nie. Czy składa je naszemu ciału? Nie. On składa świadectwo naszemu duchowi. Amen. Pewien człowiek powiedział do mnie, jestem narodzony na nowo, napełniony duchem i nawet nie wiedziałem, że mam ducha. Ale człowiek jest duchem, ma duszę i żyje w ciele. Musimy stać się świadomi ducha. Aleluja. Amen. Parę lat temu w Cincinnati, Ohio, pewien człowiek powiedział do mnie, mieliśmy seminarium wiary w sali balowej hotelu Holiday Inn.